Monitor, Postos Westfali, ah. Fali Aha, to, aha. To. Monitor, Monitor. Postos Westfali, yeah. Fali Ajo, ajo Das ist Christian Monitor <laughs> My dajemy filz paskobitom Reprezentuje Opel Westfali Zobacz jak mój Opel Westfali Gumy, gumy idą się jebać Na każdej tankstjeli Christian się jebać Kein bas, kein spas Wiesz co się dzieje? Szalejesz Od mojej scheiße, masz hajse fibe Chodź do mnie na hause libę Widzę, że stecz ci suty Odkąd słuchasz nuty mojej grupy Upij się i będziesz miała keine ganzen Zaufaj mi ma to jest dajne szanse I nie mów kurwo, że nie aż się Sem szai monitor, wie hejst er. To to monitor, Hostos jest fali fali. To to monitor, Hostos jest fali fali. To to monitor, kosztów jest fali fali. To monitor prosto z Westfali, fali Hello, hello, monitor FM Wódka, kieloni, dalej ze śmiechem MC Karl, synek z talentem. Mam wielki talent, więc chętnie ręce i slubę hip hop prosto z Westfali, Słuchaj, monitor To cię rozwali. Dobry bit, dobry bit, pytanie czy palisz, Tutuli pany prosto z Holandii. Podwójny paszport daje ci szansę, że życie w Polen wydaje się tańsze. Znacznie tańsze jest, kom na chodzę, Kindermachen. Za mniejszy pieniądz masz lepszy. Back. Dziś awent w dansy, w klubie klubing, masy, Smirno w graflu, sok. Chloe pospłynie, Alkoholu rzeka Ale z glutem tutaj kręcę fajną dupę. Pejter wpadnie i Może wpadnie też Meister, okay. hej. No nic darm, hostowcy spali, pali. Monitor, prosto z Westfali, fali Das, mój człowieku, masz, ich praw, schtunasz, przebud Das ist Platz, das ist scheiß Das ist keine, eine, nice Das ist Arbeit, das ist Platz Das ist eine, meine, scheiß Das ist mein, en, freud, prosto z tot Mati to nie jakiś byle Ze wsi ani zmechcić mechcic Nie śli, że cię klepnie w tyłek Chwilę, chwilę, mało chwilę Das is monitor FM Znasz ich oni są ok, Iberproofen jestem super Monitor FM i chuj ci w dupę To, to? Monitor Hostos Westfali Fali To, to? Monitor Hostos Westfali Fali To, to? Monitor kto to monitor hosto z falli to to monitor monitor z falli to to monitor hosto z to z falli